POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek dziesiąty. W świat barcampu i metagier zabierze was tym razem Grzegorz Olifirowicz ze studia Mutated Byte. Czym są metagry? Pora wreszcie się dowiedzieć. Ja jestem Grzesiek, e, zajmuję się promocją, i marketingiem w studiu United Byte, e, które ma siedzibę w Lublinie. Dzisiaj będę miał przyjemność, e, albo, znaczy dla mnie to będzie przyjemność, dla was mogą być to katusze w pewnym sensie, e, ale będę do was, o, wam opowiadał o metagrach, o metagamingu e, f, z dwóch punktów e, widzenia. Siedzicie w gamedevie, więc przynajmniej część z was pewnie się spotkała z terminem metagry. Ale jeżeli nie, to metagry można rozumieć dwojako. I pierwszy sposób jaki można to rozumieć, to jest strategia metagamingowa. Najprościej do tego podejść na zasadzie e, tenisa, piłki nożnej albo jakiegokolwiek sportu, w którym mamy zestaw określonych zasad. E, jest dwóch graczy, jest boisko, punkty zdobywa się w taki sposób, a traci w taki sposób. E, jest określona ilość punktów do zdobycia jest jakiś cel, są warunki zwycięstwa w meczu. Takie są zasady i mechanika gameplay tej całej rozgrywki. gra czy strategia metagry w tym przypadku wchodziłaby, gdyby, gdybyśmy mieli do czynienia z graczami wyższego stopnia, czyli takimi graczami pro. Którzy już muszą sobie pomyśleć, czy tą piłkę podkręcić w jedną stronę, czy podkręcić ją w drugą stronę, czy ją przelobować, czy mocno zaserwować i tak dalej, i tak dalej. Kompetencje, które wykraczają poza to, co jest narzucone w samych zasadach gry. To samo można powiedzieć o piłce nożnej. Gdzie dla piłkarza y, granie w, w nogę to jest przestrzeganie jakichś tam zasad. Natomiast z punktu widzenia y, trenera, z punktu widzenia menedżera drużyny, to wchodzimy już trochę na taki poziom meta. W grach najprościej to przedstawić na obojętnie jakimś shooterze, y, przykładowo <coughs> Destiny, gdzie w wersji PvP y, musimy się trochę dostosować do tego, jak grają inni gracze. E, nie jestem wielkim fanem Destiny, ale z tego co zdążyłem się zorientować. Czy e, są tu jakieś gracze? Destiny i Są, okej. Z tego co zdążyłem się zorientować w zależności od tego, e, jakie bronie są używane przez innych graczy, tak musimy się dostosować. I chyba są e, dwie spróby, z którymi ganiają wszyscy po, po mapie, prawda? A No właśnie. I to już jest meta, meta gra bo wymaga myślenia o jakimś, jakiejś strategii do tego, jak podchodzić do danej gry i co zrobić. W przypadku no RPG-ów metagrow byłoby wybieranie odpowiednich umiejętności z drzewka, tak żeby wszystko się efekty yy, dodatnie i bonusy kumulowały się dla nas w jak najlepszy sposób. To trochę wykracza poza normalne instrukcje i normalną mechanikę w jakiejkolwiek yy, grze. OK, meta gry to też wymuszenie na graczu użycia umiejętności, ale też wiedzy spoza gry. Genialnym przykładem jest gra Banana Prince z, z NES-a, którą bardzo polecam. Jest to chyba najlepsza platformówka na Pegasusa, w, w jaką grałem. E, sterujemy sobie bananowym księciem, to jest ten człowieczek środku, i musimy uwolnić mieszkańców naszej wioski. Którzy są wymienieni, tam na dole są ich obrazki i one się jeszcze tak wszystkie fajnie ruszają i tak dalej Gra jest nieziemska, jak na swój rok, są lata 80. nie pamiętam dokładnie, który rok jest produkcji ale możemy swoją naszą postać rozwijać, rozwijać <coughs> umiejętności mamy szereg najróżniejszych przeciwników, różny gameplayu i tak dalej i w pewnym momencie mamy etap, w którym porywa nas kobieta marchewka i nie przejdziemy tego etapu, dopóki nie rozwiążemy testu. I ona zadaje nam test. To jest taki quiz. Jest pytanie, cztery odpowiedzi. Pytania są w stylu, jaka jest najdłuższa rzeka na świecie? I cztery do wyboru odpowiedzi, i tak dalej, i tak dalej. Ja tę grę miałem na Pegasusa w wersji pirackiej po japońsku. <śmiech> Wszystkie te napisy i cały test to, to był w formie takich tak zwanych krzaczków. Pamiętam, że z bratem ciotecznym, jak w to graliśmy, uczyliśmy się na pamięć która odpowiedź jest dobra, bo jeżeli się źle odpowiedziało trzy razy, no to z trzeba było zacząć wcześniejszy etap od samego początku, co nieraz było dosyć wymagające, ale polecam. Jest do zagrania w wersji online, można sobie sprawdzić. Okej, okay. ale metagry to nie tylko strategie grania w gry, ale można też do, do tematu metagier podejść jako gry, które są w grach, bądź Gry, które w trochę inny sposób podchodzą do zagadnienia game designu, gameplayu i tak dalej. Żeby o tym pomówić musimy zejść trochę głębiej i przygotowałem kilka przykładów dosyć niezwykłych metagier, które bawią się trochę konwencją grową i zmuszają przynajmniej game designerów do przemyślenia sprawy, jeżeli chodzi o konkretne gatunki czy konkretne zastosowania występujące w grach. I pierwszym takim przykładem jest Desert Pass. Gra z 1995 roku. W 1995, no, to historyczne. W 1995 w Stanach uh, ekipa prezydencka Billa Clintona wytoczyła wojnę twórcom gier, mówiąc, że gry są zbyt brutalne i nie mogą być takie brutalne i one nie mogą mieć w ogóle przemocy w sobie i musi być to wszystko ułagodzone. No więc stworzono Desert Pass. Uh, perfekcyjny symulator uh, pracy jako kierowca autobusu Zadaniem zadaniem wygracza w Desert Basie. spróbujemy to uruchomić. OK. O co chodzi w Desert Basie? Mamy do przejechania blisko 800 km po Stanach. Przez sam środek Stanów, bo to jest z miejscowości Tukon, zdaje się, do Vegas. Sytuacja wygląda tak, że to około jest pustynia, droga jest cały czas prosta i... To jest ciekawe zastosowanie, gra jest mega realistyczna, bo odbywa się w czasie rzeczywistym. Cała droga to jest około 8 godzin i w tą grę można przegrać, ponieważ ten wóz ma jeden defekt, to znaczy schodzi w prawo. Jeżeli zbyt długo pozostaniemy po tej prawej stronie, to zaciera się silnik i również w czasie rzeczywistym przyjeżdża do nas ciężarówka, która bierze nas na lawetę i w czasie rzeczywistym odwozi nas z powrotem do miejsca startu. <śledztrę> Więc jeżeli ktoś grał 7 godzin i przegrał, no to potem 7 godzin odchowywania i możemy zaczynać jeszcze raz. Te miała zrobić biegać w przemocy czy wzbudzać przemoc? Tak, no, no dobre pytanie. Docelowo no, była stworzona jako żart, ale żart z takim niezłym twistem, ponieważ e, gdy przejdziemy m, całą trasę, przejdziemy te e, 8 godzin, to możemy jeszcze wrócić. Dostajemy wtedy jeden punkt i mamy drugi poziom. Drugi poziom dzieje się w nocy, Jedziemy w drugą stronę. E, twórcy <śmiennie> tego, tego dzieła wymyślili sobie nawet, że dla pierwszej osoby, która uzyska 1000 punktów w to, e, oni fundują wycieczkę taką autobusem. <śmiennie> <śmiennie> Może sobie przejechać. Może Nie sobie słysza... prawdziwym autobusem przejechać. Tak, tak. Nie <śmiennie> słyszałem, żeby komuś się to udało, natomiast w 2011 to się pojawiło na komórkach e, Kosztuje coś koło 3 dolarów, zdaje się, na Androidzie na iOSie. E, I można, kupując tą grę, można wesprzeć tymi 3 dolarami fundację, która zajmuje się pomocy e, dzieciom osieroconym zdaje się. Która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Okej. Okay. Chodź pomóż. W Na pewno. Dobra, Dobra. Jeszcze innym przykładem jest Bastard Tetris. E, to jest e, po prostu odmiana Tetris'a. E, screen nie jest z gry, e, niestety nie mogłem znaleźć dobrego screena z tej gry, który by się w jakiś sposób wyróżniał, bo na pierwszy rzut oka Bastard Tetris jest zwykłym Tetrisem, ale jest do tego jeden mały twist. Macie 70% szans na to, że z góry spadnie akurat ten najgorszy kawałek, który nigdzie nie pasuje. E, żeby spadł taki pasujący, macie tam chyba jest około 5-6% szans, że spadnie coś, co wam będzie pasowało do całego layoutu. E, a poza tym, nie wza. Ta gra jest też do sprawdzenia online za darmo, wersja przeglądarkowa, plaszówkowa. E, możecie sobie zobaczyć. Powstało oczywiście wiele przeróbek tego, jest e, More Star Tetris, jest Tetris HD, który jest po prostu przeogromny. Natomiast w tą grę, gdy się gra, to macie wrażenie, że Bóg Tetrisa was potępił po prostu. Bo zawsze jak się gra w Tetrisa, to sobie zostawia, zostawia się takie jedno miejsce na ten najdłuższy klocek, który tam powinien e, pasować się i zebrać tam punkty, ale nie, nie. Zawsze dostajecie te takie, te takie schodki. Już jest No dokładnie, dobra. To, genialny koncept. Don't shoot the puppy. E, też mam z tego e, gameplay w formie wideo, ale już może nie będziemy puszczać, ja po prostu opowiem, o co chodzi. E, Gra ma kilkanaście poziomów i w grze chodzi o to, żeby nie strzelać do tego pieska. E, sterujemy tym olbrzymim działem. Gra polega na tym, że po prostu klikacie start. Ten piesek powoli, a tak mega powoli, ucieka słodko podskakując z tego ekraniku w stronę znaku z, ze smutną minką. I uwierzcie mi, nie doszedłem dalej niż do czwartego poziomu. Bo ten pies tak w nerwie, jak ucieka. Po prostu musisz go zastrzelić. Nie ma opcji. Zobaczmy game Ok, to jest kontrwydolny. Funkcjon. Ale tak naprawdę to bym tylko z tego filmu cierpliwość. nie? A później się przesiadał, do to Teraz dzisiaj się na środę, bo ten gameplay trwa 10 minut. Okej, okay, no piesek się zmień, a to już... Ale powiedzmy, to ja tu tutaj... nie doszedłem. No właśnie, i on sobie tak ucieka, po prostu. A my ty... mamy nie strzelić, tak? My właśnie to... mamy go nie zestrzelić. Gra polega na tym, że nie zestrzelić. A można strzelić Nie można. Mało tego na pierwszych poziomach strzela się klikając kątem myszki, ale potem wystarczy lekko poruszyć myszką i e, działa ono też nie strzela i rozwala taka okay. kęka. Nie powiem jest to zabawne dosyć. E, gdy... to... Okej. Okay. Tego to nawet nie widziałem, szczerze mówiąc. Nie doszedłem tego. Dobra. <laughs> Dobra, tak to właśnie działa. E, wracamy już do prezentacji. Dobra no, no, no, no. Prawda? Synu? Tak dać dziecku powiedzieć, synu, daj w tę grę, nauczysz się cierpliwości, nauczy się. Okej, okay, wracając trochę do platformówek. A, jest, um, platformówki charakteryzują, przynajmniej część z platformówek charakteryzowały się tym, że trzeba było spędzić dużo godzin nad tym, żeby opanować to, co się dzieje na planszy. Jeżeli na ekranie i w południu, jeżeli grajście w taką pamiętną platformówkę z, z czasów nes która do tej pory jest wspominana jako jedna z trudniejszych. E, to, nie wiem, grał ktoś z Was? Wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej, że tak. Sp ja spędziłem wiele, wiele godzin, nie przeszedłem tej gry, no z tego powodu, że w, tam się kieruje takimi humanoidalnymi żabami z jakimiś różnymi umiejętnościami, walczy się z, z przeciwnikami. Ale najgorsze jest to, że w pewnym momencie, ni stąd, ni za samej wyskakują Ci na, przy, na przykład e, w mordercze kolce, które Cię rozbijają. I nie wiesz, że one tam są, dopóki ich nie napotkasz. No więc na kanwie tego i na kanwie różnych innych platformówek stworzono grę I Wanna Be The Guy, e, która też jest do zagrania online, e, też sobie można ją sprawdzić, również jest w wersji flashówkowej. Jest chyba najtrudniejszą platformówką ever. Są gameplaye, są speedruny na, na YouTubie, pokazane jest jak to wszystko działa i też możemy to pokazać. To jest, jest wszystko. To jest... E... Super. Wcześniej Super. Był, była Zelda, było Mario. Wszystko jest ustawione. <grywanie> w której faktycznie masz tylko jedno, jedno życie. Gra jest bardzo prosta, mamy głównego bohatera, jego żona zostaje porwana przez wielką różową jaszczurkę do zamku. E, typowy klon Mario, są armaty, które strzelają, są platformy, są takie małe, śmieszne stworki z innym okiem i wąsami, na które trzeba naszpakiwać, e, ale gdy w końcu e, nie uda wam się gdzieś przeskoczyć i spadniecie w przepaść, no to wasza postać ginie i pojawia się napis Game Over. Continue. Klikacie continue. I na miejscu wydarzenia przychodzi żona. O nie, co się, stało? co się stało? Czy mnie słyszysz? Nie, nie, nie, co się stało? Continue. Przyjeżdża karetka, zabiera ciało. Continue. Przyjeżdża policja, zamyka jaszczurkę różową, wkładam e, na kratki, bo zamek był zbyt niebezpieczny, niedostosowany do turystów. Continue. Jest proces wytaczany w wielkiej różowej jaszczurce. Continue. Jest pokazany wasz, wasz nagrobek. Continue. Na nagrobku zaczyna rosnąć trawa. Continue. Przychodzi żona, stareznicze. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, w końcu nic się więcej nie dzieje, gdy próbujecie odświeżyć stronkę i zagrać jeszcze raz, to po prostu pojawia się tam więcej kwiatów i nagrobek zarasta, więc Aha. you only live once. Eee, podobną gier, podobna gierka e, nazywała się Destiny's Adventure, eee, to była też parodia Mario, sterowało się tam Mario, tylko nie nazywało się wtedy w takiej gierce Mario, tylko Destiny Hero. I gra wykorzystywała trochę mechanizmy, te które teraz są dostępne czy wykorzystane w Red Hot, tak to się chyba nazywa Gra, w której czas płynie tylko wtedy, gdy się poruszamy Superhot, super super. o właśnie super hot. No to w Destiny's Adventure też tak było, tylko to było takie Mario I postać poruszała się, znaczy czas płynął wtedy, gdy poruszała się nasza postać tylko, że ona była trochę zgliczowana i postać nie zawsze się chciała poruszać, więc trochę jeszcze trzeba było namęczyć, żeby zmusić się do skoku. Kilka razy trzeba było kliknąć. Za pierwszym razem nikomu się nie udaje przejść dalej, niż przeskoczyć z jednej platformy na drugą. Za drugim razem jest trochę lepiej. Za trzecim razem jesteśmy już tak blisko zwycięstwa, ale i tak przegrywamy. Każdy grający nabija 4150 punktów, nie da się więcej. Trik polega na tym, że to wcale nie jest gra, tylko filmik odtwarzany wtedy, gdy my klikamy w strzałki. E, więc e, trochę spoiler w samym tytule, Destiny's Adventure, no, nie da się uchronić przed e, przeznaczeniem. <grym> ok, ale do samych metagier można podejść jeszcze w inny sposób. I to jest w zasadzie e, ta trzecia część, która dla mnie jest najbardziej interesująca, czyli e, raz gry w krach, ale nie tylko minigierki typu Gwint w Wiedźminie, czy. A jakieś minigierki na, na Pip-Boyu w Falloutie, czy seria, cała seria minigier w, w GTA, ale też gry, które tworzą gry. Jest tu kilka przykładów. Pierwsza gra to jest e, gra alkoholu kingsy. E, grałem w to trzy razy w życiu. E, nigdy nie wiem, kto wygra. <ścoughs> e, gra no, w ten sposób, rozkładamy karty do koła kufla. Każdy musi mieć przy sobie jakiś napój alkoholowy i po kolei gracze wyciągają jakąś kartę. Karty coś powodują i najciekawsze są dziesiątki bodajże, bo dziesiątka to jest wymyślenie jakiejś zasady. W grze musisz wymyślić zasadę tej gry. I tak na przykład, okej, okay, teraz ten kto powie, pijesz, musi sam się napić, na przykład. To, to jest już wyniszczające. Gry... Dlaczego ta nazywa się Kings? Bo gdy ktoś wyciągnie króla, to pierwsza osoba musi dolać swój napój do tej szklanki, co stoi na, st na stole na środku e, i każda kolejna też musi dolać tyle, ile uważa, ale tak, żeby się zmieściło natomiast e, ten, kto wyciągnie czwartego króla, musi to wypić ze środka e, <laughs> więc ok e, jest to gra alkoholowa, e, śmieszna towarzyska, ale zmusza do wymyślania zasad w trakcie gry inna gra, karciana, dworak co potrzeba do gry w Dworaka? Potrzeba czegoś, co by przypominało karty, czyli jakichś kartoników, które muszą być czyste. Przygotowanie do gry wygląda w ten sposób, że każdy z graczy bierze przynajmniej pięć takich kartoników i rysuje na swoich kartonikach albo jakąś akcję, albo jakąś rzecz. Rzecz, osobę, postać, wszystko jedno. Celem gry jest zużycie wszystkich kartoników, ale zużycie na zasadzie zagranie, i nie odłożenie do kupki zużytych, tylko wyrzucenie totalnie z gry kto pierwszy, się, kto pierwszy to zrobi i kto pierwszy nie będzie mógł już dobrać żadnej kolejnej karty na rękę, ten przegrywa W jaki sposób przygotowywać karty? W dowolny. Można tam zapisać dowolną zasadę, na którą co prawda muszą się zgodzić wszyscy gracze w grupie przez przystąpienie do gry ale można sobie wymyśleć co tylko się chce a typu gracz po lewej musi dobrać dwie karty, albo gracz po prawej musi oddać wszystkie swoje karty z powrotem na stos, i tak Mało tego, można e, dorysowywać sobie karty w trakcie grania. Gdy e, zobaczycie sobie na, na Wikipedię długość e, rozgrywki, to tam jest od kilku minut do kilku lat, więc można grać i grać. E, podobnie jak w grę Nomik, która jest grą taką trochę filozoficzną, gra polega na wymyślaniu zasad. To znaczy, jest jedna główna zasada, która mówi o tym właśnie, że gra polega na wymyślaniu zasad. Druga zasada jest taka, że zasady muszą być przegłosowywane demokratycznie wśród graczy. I taki jest cel. Wymyślić grę w grze. I tutaj podobnie może się okazać, że gracze rzeczywiście będą decydować się na wprowadzanie nowych zasad do rozgrywki, w formie głosowania demokratycznego, ale nic nie, szkodzi na nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w pewnym momencie zadecydowali, że mm, okej, okay, demokratycznie przegłosowujemy teraz dyktaturę w naszej grupie. I nie wszyscy podejmują decyzję, tylko jedna osoba wymyśla wszystkie zasady gry. Okej, okay, czemu nie? Jaki jest cel gry? Gracze sami ustalają. Kiedy się gra kończy? Gracze sami ustalają. Doming, no The Game. W sumie to też jest taka alkoholowa gra trochę. <laughs> Ale już na takie rzeczywiście późniejsze wieczory. Jeżeli tworzycie gry, możecie sobie zagrać w Game Death Tycoon. Bo czemu nie? Poćwiczyć sobie na sucho i na symulatorze, przynajmniej jak to może wyglądać w, w jakimś fajnym, kolorowym świecie. I pomijając to, że tak naprawdę siedzi się przed ekranem i się klepie godzinami i nieraz jest to dosyć żmudne, bo trzeba poprawiać wszystko 50 tysięcy razy, a i tak nie działa. Albo działa na drugi dzień, nie wiadomo co, czy, dlaczego. Ale jeżeli chcecie odnieść sukces w game dlaczego nie zacząć od game designu? <laughs> Inna rzecz, której można już użyć, to jest coś bardziej poważnego, można już użyć w pracy szczególnie game designera, to jest Little Game Designer Tool, tak to się nazywa i to jest tak naprawdę kostka. Trzeba to wyciąć, złożyć, ułożyć z tego małą kostkę, którą się turla I w zależności od tego, które pole nam wyjdzie na tej kostce, to powinniśmy robić, zaczynając pracę nad swoją grą. Czyli na przykład narysuj plansze, na przykład wyznacz sobie cele, na przykład napisz jakiś brief graficzny itd. itd. Fajne narzędzie, na licencji Creative Commons y, można sobie pobrać i wykorzystać chociażby do warsztatów. E, dobra, a o warsztatach z... to też zaraz powiem. E, to jest genialne narzędzie. W 2011 roku w Utrechtcie wypuszczono gra, która się nazywa Game Seeds. Jest To jest gra karciana, polegająca na tym, że gracze wymieniają się swoimi kartami, e, handlują nimi niejako i licytują się wzajemnie i na podstawie tego, co im wyjdzie na końcu, powstaje koncept gry. U góry, w tej górnej części są ikonki decydujące o tym, jaki będzie bohater tej gry, czy to jest jakiś stwór, czy to jest człowiek, czy to jest robot. Dalej mamy czas, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, wielkość głównego bohatera, czy jest to małe jakieś stworzonko typu pokémon, czy jest to gigantyczne stworzenie. Na samym środku jest mechanika i tych mechanik jest 36 w całej grze. A na dole jest sześć wskaźników, które powinny być ważne w grze. Które z nich wybrać? Te, które się najczęściej powtarzają na kartach, które zostały na końcu rozwierty. Dlaczego mnie zainteres... A, jeszcze jedno, ok. Design Lenses. Też gra karciana, taka quasi gra powiedziałbym, bo polegająca na tym, że wyciągamy karty, które zadają nam pytanie odnośnie projektu naszej gry, odnośnie naszego pomysłu. Jak gracz się w, e, czuje w naszej grze, co powinien odczuwać, jakie powinien zadania wykonywać itd. itd. Tych e, kart jest dosłownie multum. powstała nawet książka opisująca e, wszystkie te karty i no. w sumie poprawiająca pracę game designera e, i nawet jest darmowa aplikacja na Androida e, ze wszystkimi tymi kartami można sobie ściągnąć i losowo codziennie, albo co jakiś czas wyciągać sobie jedną zadawać sobie pytania takie, które usprawnią naszą pracę nad e, grą. Dlaczego o tym wszystkim mówię i dlaczego mnie interesują bardzo gry, które tworzą gry? Ponieważ w Mutated Byte jakiś czas temu, całkiem niedawno, mieliśmy okazję po pierwsze poprowadzić warsztaty z game designu. E, prowadziliśmy takie warsztaty w Kraśniku dla 17 latków e, w Lublinie dla 20 -kilku latków. a dodatkowo przyszli do nas studenci z UMCS-u, którzy też mieli pytania, bo oni mieli zadanie w ogóle stworzyć grę, E, tak, to było całkiem zabawne. Stworzyć grę pozbawioną przemocy. I e, przyszli do nas i wszyscy tak... Nie da się. <grym> no, ale jak to się nie, to nie, zna, nie Nie znasz gry pozbawionej przemocy? Nie znam. No, a grałeś kiedyś w Simsy? No, ale Simsa też można zabić przecież. <grym> no, Okej, okay, a to może jakieś wyścigówki? Przecież tam nie ma przemocy w wyścigówkach. Jak to nie? Więc e, trochę z nimi podyskutowaliśmy, ale to, co nas najbardziej uderzyło w tych wszystkich spotkaniach, a szczególnie e, w spotkaniu chyba w Kraśniku z, e, z tymi młodymi ludźmi, e, Okej, okay, to byli ludzie z Technikum, to grupa dwunastu chłopaków, siedemnastoletnich z Technikum, którzy przychodzą. E, każdy Pierwsze, co, co zrobili, to wyciągnęli komórki i zaczęli nagrywać snapy, że jestem na szkoleniu, jestem na szkoleniu. E, i ok, zaczęliśmy do nich rozmawiać z nimi na temat jak postrzegać gry z punktu widzenia twórcy. To co oni nam powiedzieli, to dla nas też było dziwne, bo rozmawialiśmy o Pacmanie, a gdy daliśmy im zadanie pod tytułem, ok, napiszcie jakie są zasady Pacmana, to w czterech grupach były cztery inne zestawy zasad. Bo de facto nikt nie znał Pacmana, żaden z nich nie grał Pacmana, oni go znali jako jakiś wizerunek popkultury, ale nikt nie miał przyjemności zagrać w taką legendarną grę. Nawet w tą przeróbkę z tego roku, Pacman Pac 256 podajże, była taka gra mobilna. E, Swoją drogą bardzo dobra, polecam. Więc zrobiliśmy te warsztaty e, kilka razy, spotykaliśmy się z ludźmi i okazało się, że naprawdę sporym problemem jest to, żeby wyciągnąć z nich warstwę kreatywną. E, Dlatego też zainteresowałem się, ja osobiście, ale też w sumie w, w całym naszym zespole zaczęliśmy szukać takich narzędzi, które można by użyć do tego, żeby w prosty i przyjemny sposób e, stworzyć produkt uboczny, czyli koncept jakiejś gry. E, Game Seeds, e, Lenses, te wszystkie rzeczy, o których e, tutaj mówiłem, szczególnie w tej trzeciej części, mogą być do tego przydatne. I co ciekawe, patrzyliśmy, czy jest coś takiego podobnego w e, polskiej wersji nie ma, więc nie sobą gdybym o tym nie wspomniał postanowiliśmy coś takiego zrobić skoro tego nie ma, to czemu nie? Eee, oczywiście nie tak to wygląda no to, to są mockupy, żeby pokazać Wam udowodnić jak gdyby, że nad tym pracujemy pracujemy teraz nad mechaniką takiej właśnie gry karcianej ale połączonej trochę z losowością z rzutami kostką i tak dalej i w zasadzie mówię o tym po to, że jeżeli bylibyście zainteresowani E, na przykład tym pomysłem i chcielibyście się jakoś włączyć w to, czy w formie e, dawania pomysłów do tego, jak coś takiego można zrobić, czy gdzie wykorzystać, e, czy może sami byście chcieli to wykorzystać i na przykład pomóc nam w testach, no to ja bardzo chętnie dzisiaj o tym porozmawiam. i e, no tak, mam nadzieję, że też jesteście entuzjastycznie do tego nastawieni, tak jak ja, bo jest to coś, czego jeszcze, no mówię, w Polsce tego nie ma. Google nie wykazują. Nie istnieje na Google'ach, to nie istnieje wcale. Dobra. Eee, tyle ode mnie. Dzięki bardzo. Eee, macie pytania? W Czym Wam mogę pomóc? No strasznie szeroka jest ta definicja tych metagieg, prawda? To z jednej strony game design, z jednej strony gry w grach, Pytanie, czy, czy to jest takie szerokie, czy.. To ja bym się jeszcze przyłączył do, do Łukasza, bo też mam takie wrażenie, a jest taki termin w teorii w medioznawstwie jak remediacja, to wprowadził Bruce, czyli na przykład odtworzenie jednego medium w innym medium, tak? I czy to przypadkiem właśnie jakby tutaj nie, nie za dużo? Trochę tak, tak, to ja będzie, z... tak, to z jednej strony, a z drugiej strony jeszcze mi się to kojarzy z gamifikacją, prawda? Czy na przykład. Jak ze Steama sobie ściągamy grę i gramy grę y, poprzez Steama, to Steam też nam przyznaje jakieś tam budże, nagrody i tak dalej i sam jakby tworzy taki system metagry. Uh -huh. Jak często gram tam nie wiem, jakąś grę. Ja Hotline Miami, to jestem już tam super, fajny i tak dalej. Co chwila dostaje jakąś tam od Steama informację, że nagrodę okay. i tak dalej. Z swoją drogą Hotline Miami da się zrobić na darowym silniku, który jest do pobrania. A <grym> tak, swoją drogą? To, to tak. super, tak. No, się. A... Kończę właśnie pierwszą część, gry. <grym> <grym> w drugą część i właśnie brakuje mi gry na świecie. Ja uwielbiam soundtrack. No, więc... jest to Jaka, nazwa jest z z Jaka nazwa silnika? Proszę? Jak Jaka nazwa silnika? Jak sprawdzę i przypomnę sobie, to Ci powiem. Serio wypadło mi z głowy, ale wiem, że ostatnie poszukiwania między innymi do tego zawiodły mnie Akurat do tego silnika, na którym to było stworzone, taki służący do pixel artów. Proszę? Gimnaker. I Gimnaker też tutaj mają Proszę bardzo. Eee, dobra, odpowiadając to, to trochę to... na pytanie, co z tymi metagrami? Rzeczywiście ja sobie pozwoliłem trochę na poszerzenie tego terminu, z tego względu, że jeżeli wpiszecie metagraf eee, w szukiwarkę i na przykład w Wikipedię, to pierwsze co Wam się pojawi to są strategie eee, metagrowe. E, czyli to, o czym powiedziałem na początku, to e, wykorzystanie jakiejś wiedzy bądź umiejętności spoza samej gry. E, I tak to jest rozumiane w tym podstawowym znaczeniu. Natomiast e, m, pamiętam też, e, że ok, może dlatego, że mam trochę spaczenie językoznawcze, ale e, jeżeli e, analogicznie mamy język i meta język, meta językiem opisujemy ten język podstawowy. Metajęzyk meta język to jest na przykład to, co jest, mamy w słownikach. To jest język o języku, e, więc poszukując trochę analogii i dążąc de facto do tego ostatniego punktu, który najbardziej mnie interesował, e, poszerzyłem tę definicję i wydaje mi się, że w tę stronę też e, można to rozumieć, a, bo daje to większe pole do popisu i jakoś to trzeba nazwać i wydaje mi się, że to jest w porządku nazwa. Natomiast rzeczywiście, jeżeli e, wierzyć ciotce Wikipedii, no, to nie ma tam czegoś takiego. Jeżeli wierzyć blogom designerskim, to można, można znaleźć rzeczywiście sporą bazę czy gier. No głównie to są malutkie gry, takie flashowe, przeglądarkowe, które są o grach gry o grach, o robieniu gier, gry, które tworzą gry itd. itd. Pewnie to jest powiązane, znaczy widać na pierwszy rzut oka, że to jest powiązane z gamifikacją, natomiast no tutaj e, nie znam się aż tak dobrze na gamifikacji, żeby e, wypowiadać się w, w, na zasadzie czego jest więcej, czy samej gry w grze, czy tych elementów pobocznych rzeczywiście w takich akcjach jak na przykład na Steamie. Myślę, że chyba każdy razu trzeba było to jakoś po prostu indywidualnie rozpatrywać, tak? bo te granice akurat w przypadku tych fenomenów są bardzo takie płynne. Tak jednoznacznie, powiedzmy, co jest czym? Dobra, przecież mam słowa. Jak skończyłaś historia bez przemocy? Historia bez przemocy. Czekaj, byłeś tym spotkaniu? nie? Nie, nie, nie, kolega obok. Byłeś czy nie byłeś? Kurczę, to był twój solo <laughs> naprawdę, tak się złapałem, że yy, yy, chyba byliśmy na ale dobra, okej. Okay. Nie, naprawdę był strasznie podobny człowiek dzisiaj. E, jak się skończyło? Skończyła się na trzech projektach. E, pierwszy projekt to jest przeróbka Bombermana e, z e, taką akcją, że zamiast bomb podkładamy tam serducha. I w grze chodzi o to, żeby... E, okej, okay, gra się na multiplayerze, znaczy gra jest na dwóch graczy, i jedno do drugiego musi znaleźć drogę przez labirynt, wysadzając tymi serduszkami odpowiednie przejścia, tak żeby na końcu się połączyli i była jedna wielka miłość. To jest dla jeden. Wysadzić, na Proszę? Yeah. wysadzić się na Proszę? Mogłoby wysadzić się na kill you. nie wiem. Kill you. Drugi projekt to był RPEG, zapożyczający dużo z planety małp. Z jednym małym twistem, to znaczy oczywiście na planecie małp, czyli tej no, ziemi opanowanej przez małp, rozbijają się astronauci. Są nieprzytomni w momencie katastrofy i są od razu zabierani przez małpie plemię. Z tym, że część małp ich uwalnia i każe im iść do lasu, odszukać jakieś lekarstwo i oni mają odszukać to lekarstwo, bo te małpy są chore. No mały. <grymne> <grymne> na I potem był bomber, Mam się szuka lekarstwa. <grymne> był jeszcze trzeci projekt. <grymne> ale, ale nie, nie pamiętam jaki był trzeci projekt. Serio, on, on był jakiś taki edukacyjny dla małych dzieci. z stylu ułóż literki w odpowiedniej kolejności. Nie posiadasz może gameplayu nagranego do tych małych? <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> nie, bo na razie to jest tylko koncept. Tak, tak koncept. Więc e, jest pomysł, jest to opisane, jak, jak to ma wyglądać i, tak i tak dalej, ale e, z tego, co wiem, to nie ma jeszcze na, na, ani jednego screenu, ani <śmiech> jednego konceptartu chociażby. Dobra, okej. Okay. Czy idzie, Dobra, to ja bardzo dziękuję. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston. EU